A było fajnie, graliśmy w Mortalsa. Widziałem. Ziomuś, Mortals. Same. Dobra, to, to ja zaczynam. Dzisiaj, nie, nie, nie. Nie, dzisiaj ja zaczynam. Czemu? Bo ty zaczynałeś dwa razy. No bo myślałem, że mam być prowadzącym. No a ja myślałem, że zgodziliśmy się, że poprowadzisz. A nie, że już teraz do końca wszechświata będziesz prowadzącym. No? Ja myślałem, że to tak właśnie działa. Nie wiem, czy wiesz, ale prowadzenie podcastu to nie jest monarchia. Znaczy, no zazwyczaj jest. Nie. Nie, nie, nie słuchasz podcastów chyba dużo. E, słucham. To co mówisz to nieprawda Słucham bardzo dużo podcastów Wymień trzy z albumy Mam wujka w podcastach On pracuje dla podcastu. Kto u nich jest na wokalu, a kto na perkusji Następny Pokémon <coughs> Będzie niebieskim pikaczem I nazwą go Chikapu To jest akurat prawda chyba Tak, bo mój wujek podcaster tak powiedział Same, zobaczysz i w ogóle mój wujek podcaster przeszedł Medal of Honor, ale na końcu się zapytał mnie, jak zmieniać broń. Wiedziałem, że to powiesz. No tak, każdy dzieciak kiedyś w życiu to powiedział. Nie. Przyszedł, przyszedł ten czas dla mnie. Nie. Ja teraz byłem tym dzieciakiem, który to powiedział. Siema, co tam, jak życie? Ja jestem Hiriu i witam was wszystkich w hitboxach i Framach. Jak to się pisze? hitboxy przez Samoha i KS i framey przez JME. Ta wiedza może się przydać kiedyś. Na przykład, kiedy ktoś będzie pisał maila. Jestem kot. On to jest kot. No i skoro już się przedstawiliśmy, tak jak robimy to zwykle, a nadal nie mamy tego dobrze przećwiczonego, to najwyższy czas powitać Was w czwartym już odcinku hitboxów i frameów, Pędzimy jak wiatr. Jak wiatr. Jesteśmy niepowstrzymywalni. Kot już dzisiaj... Jak wierz wiatr. Nie wchodź mi w słowo. Jak jeż wiatr. Nie wchodź mi w słowo. Kot już dzisiaj chciał zabić podcast, ale mu się nie udało. Pomimo ambitnego spóźnienia aż pół godziny, nie udało mu się zabić tego podcasta. Jesteśmy nieśmiertelni. Ponad pół godziny. Ponad pół godziny, ale jesteśmy lepsi. Jesteśmy ponad to. To Będzi wina mi... autobusów, nie moja. To zawsze wina autobusów. Ja wiem, ja wiem. Ale Ci idzie to prowadzenie. Ci ją musiałem nabrać powietrze. I po tym wspaniałym wstępie zapraszamy Was do pierwszej części czwartego odcinka. A zaczniemy od opowiedzenia o tym, w co graliśmy w tym tygodniu. W sensie w ubiegłym tygodniu. W tym, który prowadził do dnia dzisiejszego. W tym, w którym graliśmy w takie gry jak... Ej, ja grałem w dużo gier. To chcesz zacząć, czy, czy jak masz? Jesteś prowadzącym. Ja, ja grałem w tak dużo gier, że nie jestem nawet w stanie określić od czego zacząć. Ja, ja, ja gram we wszystko. I we wszystko grałem w tym tygodniu. W każdą grę. Skończyłem Dropsy. Udało się. Nie powiem, żeby to było jakieś bardzo trudne. W końcu Point and Clicky to mój konik. <gry> nie, tak naprawdę raz zaciąłem się i byłem prawie przekonany do tego, żeby odpalić faka i w końcu sprawdzić jak ten moment przejść. Na szczęście udało mi się kompletnym fartem wpaść na rozwiązania. Podsumowując Dropsy, gameplayowo wypada całkiem fajnie. Większość zagadek była intuicyjna i czułem, że wpadam na te rozwiązania, ale nie są one takie kompletnie oczywiste. Ale to pewnie też kwestia tego, że chcę sobie podbudować własną opinię o sobie, że o, te zagadki nie są wcale takie łatwe, tylko ja na nie wpadam, w sensie na rozwiązania do nich. Ale fabularnie... Hmm... Fabularnie Dropsy mnie trochę zawiódł. Gra jest wyraźnie podzielona na takie dwie połowy. A, jakby ktoś się zastanawiał, to będą lekkie spoilery, ale nie zdradzę całej fabuły. Natomiast gra dzieli się wyraźnie na takie dwie połowy, gdzie jedna połowa jest taka, w której gracz do końca jeszcze nie wie, o czym będzie ta gra i do czego on zmierza w jej trakcie. Potem natomiast następuje ten etap, kiedy już się zawiązuje fabuła. Jest trochę więcej przedstawione graczowi i tutaj już ta gra się trochę nie trzyma kupy. Albo może to też jest kwestia tego, że zapoznawszy się z tą pierwszą, tą mglistą częścią, ja miałem dużo większe oczekiwania odnośnie tej gry. W sensie spodziewałem się, że to będzie taka no, trochę poważniejsza historia, a Dropsy jest jednak dosyć leki, dosyć bajkowy, trochę nawet baśniowy. No, ugryź to jak chcesz będzie bardziej jeszcze odrealnione niż sam początek sugeruje. To powtarzający się trend chyba w grach, z tego co zauważyłem, że mistyka i tajemnica wydają się być dużo ciekawsze niż to, co potem okazuje się być rozwiązaniem. No to jest w ogóle dosyć, dosyć często spotykane, że jeśli nie wiesz co cię czeka, to w swojej głowie możesz ukłuć scenariusze, które tobie będą się wydawały dużo ciekawsze niż to, co ostatecznie producent nam zaproponował. Właśnie zdarzało mi się, że bym był pozytywnie zaskoczony, ale nie pamiętam, co było ostatnim razem, żebym... Może runpa. ona mnie hmm. faktycznie tak pozytywnie chyba... Nie, nie, nie byłem zawiedziony tym, jakie już się okazało, co w tym wszystkim chodzi. Jeszcze trochę i poproszę cię o omówienie Trigger World runpa. No ale... Jeśli chodzi o fabułę, to ona się rozwija zdecydowanie i rozwija się do definitywnego końca. Tak? Wbrew temu, co jak wygląda ta gra od początku, mamy, ko mamy konkretną i spójną fabułę. Jeszcze wrócę, wrócę tylko do mechaniki. O ile większość tych zagadek była całkiem spoko do rozwiązania, to zdarzyły mi się dwa przypadki tej nienawistnej logiki point and clicków. W jednym wypadku mieliśmy sytuację, w której rozwiązanie zagadki polega na zrobieniu czegoś, co wcześniej nie działało, tylko po prostu drugi raz i wtedy już nagle przynosi to efekt. A w drugim wypadku trzeba było stanąć w odpowiednim miejscu o odpowiedniej porze dnia i wtedy okaże się, że w tym miejscu, do którego nie mamy kompletnie po co wracać, bo już zrobiliśmy wszystko, pojawia się postać, z którą możemy wejść w interakcję i to nam odblokowuje dalszą część gry. Ale czy to jest aż tak absurdalne jak w Simon's Questie, czy trochę były jakiekolwiek wskazówki, że tak może, może trzeba zrobić? jeśli chodzi o to, gdzie trzeba było zrobić to samo dwa razy, to powiedziałbym, że było to zasugerowane. A jeśli chodzi o to, gdzie trzeba było pójść do już odwiedzonej lokacji i tam się nagle pojawi postać, to moim zdaniem jest to kompletne random. No ale nadal to są tylko dwa przypadki i nie były to jakieś straszne przypadki. No, Powiem tak, znając siebie, wpadłem na tę sytuację, gdzie trzeba było pójść do lokacji i tam się pojawi postać o konkretnej porze zupełnie przypadkiem. Znając siebie w życiu bym na to nie wpadł tak na logikę, tak a może sprawdzę, a może pomyślę. No ale akurat tu mi się udało. Co jeszcze mi się podobało w Dropsim to, że jest dużo pobocznych questów, ale one nie mają wpływu na fabułę w zasadzie zupełnie. Są w pełni definicji tego słowa poboczne. Nie jest tak, że wszystko trzeba zrobić. Nie jest też tak, że nie da się pominąć jakiejś zawartości gry. Mamy w tej grze kilka takich questów, które po prostu polegają na zbieraniu rzeczy, ale żeby osiągnąć, zdobyć jakiś konkretny przedmiot, czasami trzeba rozwiązać jakiś mniejszy quest, pomóc komuś i można tego nie zrobić, co akurat jest fajne, bo w point and clickach rzadko robi się taką zupełnie poboczną zawartość, więc jestem bardzo zadowolony, kiedy widzę, że chciało im się, zrobić trochę więcej i teraz można jeszcze poeksplorować ten świat, pomimo tego, że skończyłeś grę. To w zasadzie byłoby na tyle, jeśli chodzi o dropsiego, ale nadal to bardzo solidna gierka. Muszę przyznać, że jest fajna audiowizualnie i jest fajna mimo wszystko fabularnie. Trzeba po prostu podejść do tego z trochę dystansem, tak nie oczekiwać, że będzie to jakieś arcydzieło. To jest po prostu solidna, kompetentnie zrobiona point-and-clickowa przygodówka. Ja może jeszcze dodam, że chyba to będzie ogólnie nasza postawa wobec spoilerów, że nie będziemy od nich kompletnie stronić, ale będziemy się starać nie zdradzać tych najbardziej zaskakujących, najbardziej kluczowych rzeczy. Więc myślę, że nie ma co wspominać, tylko po prostu szykujcie się na to, że będziemy wam zdradzać jakieś pojedyncze wydarzenia z gier albo ogólne zarysy, fabuły, no bo jeśli za bardzo się będziemy ograniczać, to w zasadzie nie da się nic powiedzieć ciekawego. No jasne. Jedyne co zastrzegam to, że jeśli przyjdzie nam do rozmawiania o Silent Hillu dwójce, to to nie ma żadnych ograniczeń. Jak jak nie przeszliście Silent Hilla dwójki, to zróbcie sobie z tego projekt na następny weekend. Albo tydzień, albo cokolwiek. Nie mogę, bo boję się. No dobrze, szanuję to, nie mam problemów z tym, akurat Silent Hill 2 nie jest bardzo straszną grą, jest po prostu perfekcyjnym horrorem psychologicznym, więc polecam. Ale, my nie o Silent Hillu 2, to jeszcze nie jest ten moment, on nadejdzie, ale to jeszcze nie jest ten moment. Szykujcie się. No, Silent Hill 2 najlepsza gra w swoim gatunku. Poza tym usiadłem jeszcze korzystając z małej promocji na Steamie do Drunken Robot Pornography, grę, o której już wspominaliśmy w pierwszym odcinku, ale... La której tak naprawdę nie miałem okazji ograć. I jestem trochę zadowolony, jestem trochę zawiedziony, tak? 50-50 jest moja ocena na temat tej gry, bo z jednej strony dostałem ją za połowę albo tam nawet jedną trzecią ceny i uważam, że jak na nasze polskie warunki, tak? Przeliczając te 5 euro, ona jest doskonale w tym przedziale cenowym właśnie. Jakbyś miał za nią dać 5-6 euro, to jest to gra jak najbardziej warta świeczki. Dlaczego? Dlatego, że jest to gra bardzo skondensowana od razu wiadomo, co ona oferuje i robiąc ją skupili się na tym, żeby dostarczyć właśnie tego, tego jednego konkretnego punktu marketingowego, no czyli w zasadzie pierwszoosobowego bullet Hela. Tylko, że nie jest to taki do końca bullet hell, yy, ponieważ jeśli chodzi o bullet helle, to ich cechą dominującą jest to, że nie tylko trzeba się nauczyć sprawnie unikać pocisków, ale też robić to przez coraz dłuższy okres czasu. Mhm. Żeby zatłuc danego bossa, trzeba niekiedy 3, 4, 5 fal pocisków ominąć. Natomiast w Drunken Robot Pornografii jest dużo tych laserów, jest dużo tych pocisków, ale boss rozpada się od jednego strzału. To znaczy oczywiście nie ma takiej, nie, nie chodzi o to, że musimy trafić bossa raz, ale bosowie składają się z elementów i każdy z tych elementów, który może być działem albo tylko elementem łączącym, jest rozwalany na jedno trafienie. Co trochę psuje czar rozgrywki i to jest ten minus, o którym chciałem powiedzieć, bo o ile oni się dobrze sku skupili na tym, o tyle to jest trochę tak jakbyśmy grali w boss fighty z Tower of Guns, ale nie mieli nic więcej. Nie mieli żadnego rozwoju, nie mieli żadnych losowych elementów, żadnych leveli dodatkowych, po prostu boss run. Co byłoby spoko, właśnie gdyby nie ten fakt, że jesteśmy w bardzo małym stopniu naprawdę sprawdzani przez tego. Kot nas zmemował. Kot kontynuuje. Kot nas memuje. No. To chyba zostawiamy, nie? No, no, to, no dobra, tak, no to lecimy no dalej. Nie, nie, w sensie, że nie wolno być kot... Sorry. Kot tymczasowo przestał nas memować. Może już nas nie będzie memować. A było szczere czy nie? No Wszystkie... Dźwięki w tle to koty. Tak, wszystkie dźwięki w tle to koty. To jest, <głos> to jest doskonały tytuł kolejnego odcinka. Wiecie, o walkach z bossami, że są strasznie skondensowane i że w porównaniu do Tower of tam więcej nie ma? Tak, w sensie, że gra jest skondensowana, no bo oferuje ci jeden rodzaj doświadczenia, ale z drugiej strony, jak wystarczy strzelać z grubsza w stronę bossa i on się będzie coraz bardziej rozlatywał na naszych oczach, to jest to troszeczkę zbyt łatwe. Po prostu powiedziałbym, że można by dać tym bosom jakiś konkretny pasek życia, a nie, konkret, a nie rozwalające się elementy. Albo przynajmniej jakoś spróbować to pogodzić, żeby te elementy miały trochę więcej punktów życia, albo coś w ten deset. No bo tak to po prostu strzelasz sobie, strzelasz i po pierwszej fali pocisków już druga jest o połowę mniejsza. Więc jest to trochę zbyt łatwe jak dla mnie. No ale jest i... tam Im dłużej walczysz, tym walka jest łatwiejsza. Tak, dokładnie. I w zasadzie, czyli tak, aby na początku masz ten jeden trudny moment, a potem, jak już przez niego się przebijesz, to na 99% poradzisz sobie z resztą. Z grubsza tak. Trochę bez sensu. To zaprzecza ideom wszelkim pro projektowania gier i, i ten. Y całej three act structure. No. I tego, jak ma dążyć do klimaksu. Jezu, to wszystko ma polskie słowa. Tak. Do punktu kulminacyjnego. Struktura trzyaktowa. Tak, i, I punkt, punkt kulminacyjny. kulminacyjny. No tak jak mówię, jest to wszystko fajne, ale dużo lepiej wypada na trailerach niż w zasadzie w grze. Jestem jeszcze tak w połowie, nie dokończyłem tej gry, ale no to co doświadczyłem jest takie w sam raz fajne, żeby sobie przysiąść i przeklikać tę grę, ale raczej do niej nie wrócę. Trochę studiłeś mój zapał. Chciałem hmm. do niej, chciałem w nią zagrać po tym jak mi o niej opowiedziałeś w pierwszym odcinku, ale teraz już niekoniecznie. No tak. No tak, ja tak samo zwracałem na nią uwagę bardzo często, jak się gdzieś tam pojawiała w polecanych grach steamowych, ale jak już w nią zagrałem, to, to nie bardzo, nie, nie. No, i to by były te dwie gry, w które zacząłem, w które pograłem sobie trochę więcej w trakcie tego tygodnia, ale będzie czas na opowiedzenie o kilku dodatkowych grach w ramach mojego comiesięcznego segmentu Humble Bundle miesięczne. Co miesięcznego? No, tak, jest jeden miesięczny bundle w miesiącu. I będziemy, myślę, że to tak jednorazowo, jak mówisz, że będziemy do tego wracać, to mnie z brzuch zaczyna boleć. Jak to? Nie chcesz wiedzieć, co nowego jest w handlu bundle? A mam wybór? No, ja bym ci go nie dawał. Chyba, że spakujesz manatki i powiesz, że wyjeżdżasz do mamy. Także, wracając, w piątek ruszył kolejny miesięczny bundle, a tak się składa, że jestem bundla subskrybentem. I mieliśmy bardzo dużo wcześniej prywatnych rozmów na temat tych bandli, Głównie na temat tego, jak bardzo one są do niczego, twoim zdaniem. I jak bardzo są fajne, moim zdaniem. 12 dolarów za miesiąc. To chyba mniej, to chyba więcej niż PS Plus za miesiąc. Nie rozumiesz, bo płacisz za 8 gier w miesiącu. Więc to nie jest tak, że płacisz 12 dolarów za miesiąc, tylko tak no, 2 dolary za grę. Nie całe. Jakie gry? O, i to jest dobre pytanie. Oto pierwsza gra. Slime L Rancher. Już miałem powiedzieć luncher. Myślę, że byłoby to ciekawsze. Slime Rancher... <laughs> Tego się nie wytnie. Slime Rancher jest pierwszoosobową puzzlową strzelanką, gdzie operujemy odkurzaczo, działo, plecakiem i robimy z tym coś. Szczerze mówiąc nie wiem o czym to jest, bo jest... Nie wiem o czym to jest, bo jest w Early Accessie, więc dzięki bundle to, to jest już poza moim zainteresowaniem. Ale serio, ja wiem, że już w pierwszym miesięcznym bundlu była gra z Early Accessa, ok? Od tego czasu było ich dużo więcej. Mieliśmy Besiege, Forest, Rust, Grav, Przynajmniej. Mogłem jeszcze coś pominąć. Żadna z tych gier z Early Accessu nie wyszła, odkąd była w Bundle i nie jestem nimi zainteresowany. Głupie eee, no, ale... uprzedzenie. Nie, po prostu wolę grać w gry kiedy, wtedy, kiedy one są kompletne. A ale nie... część z nich nigdy nie będzie. Okej. Okay, a z... poza tym kompletność jest bardzo arbitralna. Tak, ale moim zdaniem, jeśli gra wychodzi, to producent może powiedzieć Doszliśmy do etapu, który nas satysfakcjonuje. Cokolwiek by to oznaczało. Czy ich to satysfakcjonuje, bo uważają, że teraz to się sprzeda, czy dlatego, że teraz to już jest kompletna gra, którą mogą wypuścić. Cokolwiek. Ale to jest czysty marketing. Tak, ale nie chcę grać w połowę gry. Ale, ale one nie są połową, po prostu nie są jeszcze doszlifowane. Hmm. Nie ma jakiś Mało, zn niewiele znaczących feature'ów, których pewnie i tak nie zauważysz, być może nigdy z nich nie skorzystasz, nawet jeśli już gra wyjdzie z tego early accessa. Tak, albo są pełne błędów, są pełne brakującego kontentu i mają ogromne listy tego, co dopiero deweloperzy planują dodać. To zależy, często, nie zdziwiłbym się, często wychodzą gry w gorszym stanie od wielu gier, które w tej chwili są w early access'ie. Tutaj już myślę potrzebowałbym faktów, bo mój obraz Early Access jest zupełnie różny. Zresztą, spójrzmy na to, co... Będę opowiadał w tym odcinku o jednej grze, która jest w Early Accessie. Ha, stay tuned. Słuchaj, no taki graw albo taki rast, to są mocno niedorobione gry. Jasne, że są funkcjonalne i można się w nich świetnie bawić, ale one wszystkie są z tego samego nurtu. Wrzucamy gracza do wielkiego świata i udajemy, że tam jest co robić. Ale one już takie zawsze będą. Minecraft też wyszedł z, tam ze swojej alfy i bety i co z tego. No tak, no ale Minecraft to chociaż ma ten story mode w końcu oddzielnie chyba płatny z tego co pamiętam. No i Minecraft ma kilka trybów różnych. Jest tam co robić, no przynajmniej tak długo siedział w tej alfie, że teraz jest to bogata gra. Podczas gdy nie da się ukryć, że taki graf chociaż, nad którym spędziłem najwięcej czasu z tych gier nie jest kompletny. I dużo w nim jeszcze brakuje. No dobra, przez ten bundle, bo nigdy go nie skończymy. Och nie. Hotline Miami 2, wrong number. Fajnie, nie przyszedłem jedynki. Kiedyś może odpala. Przyszedłem jedynkę do dwójki, mnie w ogóle nie ciągnie. A opinie, które oni przeczytałem, fragmenty rozgrywki i tak dalej, mocno mnie zniechęciły. No to... Nie może jedynka mi się bardzo podobała. Mi się podobała jedynka, ale nie wciągnęła mnie na tyle, żebym siedział i ją przechodził. To bardzo krótka gra, więc tak? to musiała naprawdę cię mocno odrzucić, jeśli tych kilku godzin nie chciały ci się poświęcić. No właśnie kilka godzin. Ja przesiedziałem jakąś jedną czy dwie godziny i potem po prostu nie czułem motywacji, żeby do tego wracać. Następna gra. Deponia Doomsday. Fajnie, że Deponia to dosyć duża seria, ale musiałbym przejść poprzednie trzy części, żeby wiedzieć, o co chodzi. Albo przynajmniej czuć się komfortowo. Czy poprzednie trzy części były w bandlach? Nie, jeszcze nie. Fajny ten bundle. No, e, e, co? E, no, Hotline no, Miami no, było w bandlu. Tak? O, spoko. To można zagrać w jedynkę, która była lepsza prawdopodobnie. No, no właśnie jedynka była w innych bandlach, ale nie miesięczna. Następna gra, Train Valley. E, zagram w to? jest symulatorem robienia linii kolejowych, ale takim też dosyć małym, skondensowanym, gdzie mamy jedną mapkę, trzeba szybko poklikać, bo już pociągi jeżdżą i tracimy pieniądze. I... Widzę, że ma prostacką grafikę, taką stylizowaną na wczesne gry. No nie wiem, wydaje mi się, że jest oparta o voxela, tak jak gry, które odniosły ogromny sukces. Więc... To znaczy, że jest lasowo generowana? Nie, że jest bardziej kwadratowa niż trójkątna. No, gdzie widzisz kwadraty? Ja tu widzę same poligony. Nie chcę odpowiadać na to pytanie. To po co w ogóle poruszałeś ten temat? Action hank. Pożygałeś. Action hank. To jest gra o bieganiu i skakaniu. I ślizganiu się na tyłku. Nie. To piąta gra w tym bundlu, którą wymieniłeś. Tak. Co wymieniliśmy już, czekaj, 5 razy 1,5, 5 dodać 2,5, 7,5 dolara. Już, mów dalej. Okej. Okay. Fido Dungeon and Rescue w ramach Humble Original. Nigdy nie zagrałem żadnego z Humble Originali, bo filmiki nic mi nie mówiły ciekawego na temat tych gier i ta gra również nie zapowiada się ciekawie. Przeskoczyłeś chyba jakiś tytuł? Tak! Przeskoczyłem tytuł Thoth, który jest. nie jest symulatorem zapomnianych egipskich bogów. Jest symulatorem. jest twin-stick shooterem. Gatunek bardzo bliski Twojemu sercu. I polega na graniu w Twin Stick Shootera. Fajne. Tak, jesteś. Z prostacką, symboliczną grafiką. Minimalizm. Minimalizm. To jest teraz trendy, nie śmiej się. Okej, okay, to wymieniliśmy już sześć czy siedem gier? Siedem. I. To był najgorszy bundle miesięczny, jaki dostałem. Tak, był, tak, tak. Był bez dwóch zdań. Jest. To jest bez dwóch zdań ten najgorszy bundle. Mm -hmm, Jakby no, on się składał z, tylko z tych gier, które wymieniłem, to rozważałbym anulowanie subskrypcji. No, a one są a. Za, zazwyczaj le le lepsze. Ty ale, ale rzeczywiście. I podobnie, to, jak, podobnie jak i w innych przypadkach bandli, jest tytuł, który ratuje całą sytuację. Aha. I tytułem w tym miesiącu jest zresztą firmowany jako Early Unlock Grim Dawn. Taka dobra gra. Naprawdę. Świetna. Czy warto 12 dolarów? Tak. Okay. Myślę, że Grim Dawn jest wart czegokolwiek z przedziału 20-30 dolarów. Znowu, dostosowując to do warunków polskich. Grim Dawn to jest... Nowoczesne ujęcie gatunku hack and slash, albo jak wolicie, Diablo klona? Single player MOBA. Oj, o jezu! O jezu, ciebie zaraz wytnę. Dobra. Green Dawn, Diablo, hack and slash, klikanie na potworki aż zdechną, i levelapowanie postaci. Jak w LOL. Dam Ci zaraz Twój co miesięczny segment o wracaniu do Lola jak do heroiny. Będziesz miał. W każdym razie Grim Dawn. Grim Dawn jest bardzo fajną grą dla tego i interesującą i w ogóle i przekonał mnie mimo wszystko, żeby zostać w tym bandu. Jest to gra osadzona w bardzo fajnym, uważaj, bo z tym się mogłeś nie spotkać, takim mrocznym średniowieczu. To jest takie średniowiecze, ale dosyć mroczne. Aha, te ciemne wieki takie. Tak, tak, ale to jest takie trochę nowoczesne średniowiecze, że już mamy broń palną i jest magia. A czy są urządzenia na parę? Nie wiem, nie doszedłem jeszcze zbyt daleko. Ale na pewno są maski gazowe. Mhm. Przeciwgazowe. Przeciwgazowe. Przepraszam, ty jesteś militarystą, widać. Tak, ta, to, to jest moje... Pierwsze, drugie i trzecie imię militarysta. Co Grim Dawn ma do zaoferowania? Ma do zaoferowania dosyć ciekawy świat. Zaczyna się z mocnego kopa. Gracz jest rzucony w środek świata, w którym ludzie są mocno pobitą rasą, a dominującymi siłami są eteryczni, którzy działają z grubsza jak demony, w tym znaczeniu, że przylatują sobie jako istoty bezcielesne. I opętują jakieś, jakiekolwiek byty żywe. Więc mamy zastępy zombie, mamy zastępy jakichś rozkładających się żołnierzy, jakieś przeklęte psy inne takie au. Dokładnie, dokładnie tak. Bardzo dobrze, bardzo dobrze kot. A drugą stroną, trzecią stroną konfliktu w zasadzie yy, są stonianie bardzo ważne słowo, które powinieneś znać, ale na pewno nie znasz, bo mytos jest ci obcy. Kto? Co? Gdzie? Kiedy? No właśnie. Fabuła Grim Dawn opiera się o to, że pewnego dnia nastąpił ten Green Dawn i wstąpili na ziemię eteryczni, którzy zaczęli robić bałagan. Ale jak eteryczni zaczęli wygrywać w dominujący sposób i los ludzkości wydawał się przesądzony, to okazało się, że z wyrw międzywymiarowych wyszły takie demony w klasyczno... Dungeons Dragons'owym ujęciu, czyli wielkie, napakowane potwory z kolcami i różnymi mutacjami. I tak gracz sobie siedzi w środku konfliktu, który polega na tym, że ludzie stanowią już pobitą stronę i niedobitki, a mistyczne potwory biją się między sobą i trzeba jakoś w tym się odnaleźć. Fajnie się to przekłada na samą rozgrywkę, bo możemy trafić na grupy potworów, które ze sobą walczą. Tam się toczy regularna wojna. I potwory mogą nas olać z tego powodu, co oczywiście daje nam bardzo dużo czasu, żeby się wpakować między nie i powybijać obie strony. A poza tym mamy w ofercie rozbudowany system klas w tym znaczeniu, że każda pojedyncza klasa jest dosyć prosta, ma niewiele skilli, ale gracz wybiera sobie dwie klasy, tak żeby mógł mieszać między nimi umiejętności i kombinować, co już jest całkiem spoko rozwiązaniem, dosyć nowym i Czymś, co będzie mnie trzymało przy tej grze, no bo jednak oprócz tego, że się rozwija te dwie klasy, to jeszcze trzeba decydować, gdzie będziesz pompował punkty. Czy chcesz bardziej się skupić na tym, żeby najpierw mieć jedną wykoksaną, a potem użyć drugiej, żeby ją wspierać? Czy chcesz rozwijać sobie dwie klasy naraz i korzystać porówno z tych umiejętności? No ja wiem, że spędziłem 20 minut wybierając sobie pierwszą klasę, a jak teraz mogę do niej wybrać drugą, to pewnie spędzę następne pół godziny. Czyli to jest gra o patrzeniu na numerki, i tabelki i wybieraniu, co ci najbardziej pasuje. O nie, ma całkiem ładną grafikę. Ale w sensie, że ładny interfejs tych tabelek, że jakaś ładna czcionka i tła, czy... Nie, nie, słuchaj, tabelki są zupełnie ukryte. Tabelki są w tej wersji, w warstwie silnikowej. A w sobie patrzy na ładne ludziki i potworki i wszystko. I można sobie chodzić i się bije te potworki. Widzę, że jesteś zafascynowany. Myślę, że cię wciągnąłem. Może pogramy online nowego. Kup sobie. A czy jest tryb rywalizacji? Czy jest taki tryb, że na przykład są takie trzy dróżki, takie trzy ścieżki i są takie potworki, które chodzą, że na przykład masz te potworki te eteryczne i masz te demony, że po jednej stronie idą te potworki eteryczne, po drugiej demony i one się biją, a ty wybierasz ludzi i decydujesz, którym tam potworkom będziesz pomagał. To, to, to, kończy. to, to, to kończy, kończy. To kończy mój wspaniały segment o Humble Bundle. A ty w co grałeś, Kot? Grałem w tym tygodniu w tylko jedną grę trochę więcej. Oj. Tą grą jest Battle Right. przy nim jakieś 15 godzin. Obijasz się. 15 godzin w tygodniu to nie jest mało poświęconych na jedną grę. No. Sobie, kończyłem też Spirit of Justice, no ale o tym już wspomniałem powiedziałem wszystko, co. Chciałem powiedzieć. Ostatnia sprawa mnie nie zachwyciła, ale, ale też nie zawiodła. A, spoko. Battle Ride. No, gra Stanlock Studios, mm -hmm. czyli szwedzkiego dewelopera, znanego z takich gier jak Bloodline Champions i Dead Island Epidemic. O. Oh. Bloodline Champions. Generalnie Battle Right jest soft reboot'em Bloodline Champions. Mm -hmm. Oznacza to, że bierze te same idee, ten sam model rozgrywki. Z tego co wiem, również bardzo dużo postaci jest bardzo podobnych, albo nawet identycznych w battle ride do postaci, które były w Bloodline Champions. I generalnie rozgrywka jest takim, jak to określam, rywalizacyjnym twin stick shooterem. Ponieważ grę, mamy widok z góry, tak samo jak w mobach, tak samo jest też gra drużynowa. Natomiast po pierwsze nie ma żadnych jakichś potworków neutralnych kontrolowanych przez komputer, rundy trwają po dwie minuty, nie ma tutaj żadnego jakiegoś zdobywania przedmiotów, czy tam poziomów, rozwijania postaci, nic takiego. To jest taka gra rywalizacyjna, gdzie wybieramy postać i się bijemy. Okay. I sterowanie jest tak jak mówiłem, takie jak w twin shooterach, przy czym używam tego słowa tak... Aby próbować zobrazować, bo nie kontroluje się padem, wydaje mi się, że w ogóle się nie da, tylko gra się wyłącznie na klawiaturze i myszce. Okej. Okay. Czyli poczucia się WASD mm -hmm. kierunkami, a myszką się celuje przy używaniu tam już swoich umiejętności. Ale, no, czyli umiejętności są. Tak. Okay. Każda postać ma ich tyle samo. Mamy. Podobnie jak w ma, mołach, mamy jedną pod Q, pod D, pod lewym przyciskiem myszy, prawym przyciskiem myszy, sterowanie jest uniwersalne. Mhm. Tych umiejętności jest raz, dwie, trzy, cztery, pięć, siedem bodajże na każdą postać, z czego umiejętności nie kosztują nas żadnych jakichś tam many, żadnych zasobów, ani nic takiego, tylko mają swoje cooldowny. Mhm. Co oznacza, że po użyciu takiej umiejętności musimy zaczekać tam te określoną ilość czasu od mhm. kilku do kilkunastu sekund, zanim będziemy mogli użyć ponownie. Mm -hmm. oprócz tego mamy coś takiego jak pasek supera dosłownie tak samo jak w bijatykach czyli nie mamy pasek, który nabijamy po prostu zadając obrażenia przeciwnikom albo lecząc swoich towarzyszy albo zdobywając jakieś tam jak orby y kule energii rozmieszczone na mapie oh. I pasek jest podzielony na cztery segmenty za jeden segment możemy użyć takich umiejętności specjalnych które po prostu są wzmocnionymi albo wzmocnionymi wersjami naszych zwykłych umiejętności, albo ewentualnie jest taka jedna umiejętność, która kosztuje właśnie ten, jeden pasek. Oprócz tego mamy też umiejętność, która zużywa wszystkie cztery segmenty i to jest taki nasz ultimate, czy super, który zazwyczaj no, jest dużo potężniejszą zdolnością, którą tam robi się dużo więcej obrażeń albo jakiś y, ma dużo większą y, utility użyteczność. Jest dużo użyteczniejszy, o, po prostu. Jasne. I jedynym trybem gry jest team deathmatch, co polega na tym, że musimy po prostu pokonać naszych wszystkich przeciwników. Pozwól, że zapytam, czy ten team deathmatch ma jakiekolwiek udziwnienie, czy jest to po prostu team deathmatch? Po prostu team deathmatch, okay. podzielony na rundy. Okay. Każda drużyna, każda rozgrywka jest w systemie first of three, best of five, czyli trzeba wygrać trzy rundy z maksymalnie pięciu możliwych. Po każdej rundzie dostajemy jakąś... Mamy do wyboru jedną z trzech ulepszeń dla naszej postaci. Powiedziałem, że nie ma żadnych ulepszeń, trochę przekłamałem. Aha. Chodziło mi o to, że nie ma żadnego nabijania sobie expa, nie ma żadnego zdobywania kasy, którą potem wydajemy. Nie ma tak, że możemy uzyskać taktyczną, strategiczną przewagę nad naszym przeciwnikiem w ten sposób, że my na przykład wcześniejszy etap gry poświęcimy na zdobywanie tych zasobów po to, żeby w późniejszym etapie gdy na przykład mieć większą użyteczność bojową, tylko po prostu zawsze startujemy, każda runda zaczyna się jakby z równego startu. Tylko po prostu możemy wybrać, w jakim kierunku rozwiniemy naszą postać. Czy chcemy jedną umiejętność jakoś tam wzmocnić, sprawiając, że będzie wydawać zadawać więcej obrażeń, czy może chcemy sobie dodać jakąś dodatkową właściwość, na przykład sprawiając, że inna umiejętność będzie miała krótszy cooldown jeśli nią trafimy albo że uleczy nas za część zadanych obrażeń albo że sprawi, że trafiony przeciwnik nie tylko dostanie obrażenia ale jeszcze w dodatku będzie miał jakiś efekt statusu typu spowolnienie albo niemożliwość poruszania się przez krótki czas i po każdej rundzie wybieram po prostu sobie jedną z trzech dostępnych mhm. więc no, jako, że gra może się skończyć po trzech rundach, jeśli będzie 3-0 no to nie w, każdej, nie w każdej jakby grze zobaczymy wszystkie umiejętności. No tak, a czy jest jakiś optymalny już sposób rozkminiony, czy to raczej jest robione na zasadzie takich grade'ów, że e, wszystkich tych upgrade'ów warto użyć od czasu do czasu? Teoretycznie to drugie w praktyce no, zależy od postaci. Na przykład Aha. ja gram jedną postacią, ktoś, najwięcej grałem Shifu, który jest kolesiem z Wuczmion. Mhm. i w jego przypadku jest jeden idealny ustawienie, które po prostu daje mu najlepszą kombinację użyteczności i tam po prostu obrażeń, statystyk i po prostu nie opłaca się brać nic innego Jasne. bo to jest chyba największy problem że, większość z tych że część z tych właściwości jest po prostu bardziej użyteczna częściej, częściej zdarzy się że nam się przydadzą no i jest to jedyny tryb w tej grze ten drużynowy dev match, możemy wybrać czy będziemy grać dwóch na dwóch czy trzech na trzech można się jakoś tam zapraszać i, i kolejkować razem, natomiast w tej chwili gra jest w early accessie, A -a. co polega na tym, że ona w domyśle będzie free to play. A -a. Będzie miała taki sam model biznesowy jak między innymi League of Legends, czyli musimy tam zdobywać kasę, żeby móc odblokowywać kolejne postaci i jeśli nie nabijamy tej kasy wystarczająco szybko, to możemy wydać prawdziwe pieniądze na to, żeby te postacie odblokować albo szybciej, albo po prostu w ogóle. No standard. A tą oszczędzić na przykład na następną postać, albo na jakieś tam kosmetyczne rzeczy, typu nowe czapeczki, nowe bronie i tak dalej. W sensie wizualne, broni nie że zmieniające jakiekolwiek właściwości postaci, tylko sam ich wygląd. No właśnie, jest cokolwiek do kupienia, co wpływa bezpośrednio na rozgrywkę. No chyba już powiedziałem, że nie. Nie ma nic, nic takiego. Nic nie przechodzi między grami. Wszyscy, za każdym razem zaczynamy od tego samego startu. Jasne. Rozgrywki są bardzo szybkie, każda runda ma maksymalnie. Teoretycznie dwie minuty, natomiast jeśli postaci dalej żyją po tych dwóch minutach, to runda nie kończy się automatycznie, tylko arena gry zaczyna się zmniejszać. A. Zmniejsza się jakby w ten sposób, że jeśli takie kółko się zaczyna zawężać wokół środka planszy, jeśli stoimy poza nim, to nasza postać jest spowolniona i otrzymuje obrażenia. Aha. I to kółko coraz szybciej się zawęża, aż w końcu cała plansza jest taka i w tym momencie... No, wygra ten, kto miał więcej życia wcześniej, no bo wolniej mu zejdzie. No tak. Ale to jest akurat fajne rozwiązanie. Lubię takie z jednej strony rozwiązania, które mają na celu wpłynąć na konkretny wynik, ułatwić coś, ułatwić zakończenie rozgrywki w tym wypadku, ale są rozwiązane tak w trakcie gry, mhm. że nie arbitralnie nagle komuś spada życie albo kończy się czas, to coś innego wchodzi, tylko ograniczamy wam pole gry, ale cały czas gracz jeszcze ma wpływ na wynik. Tak, tylko po prostu w tej sytuacji nie jest w stanie przeżyć dłużej niż tam kilka sekund. Jasne, jasne. Poza tym, raz mi się zdarzyło e, remis. Zda mhm. się, że po prostu jednocześnie obaj gracze się trafiają, albo że ich życie schodzi jednocześnie. I w takim wypadku możemy sobie dać ten kolejny punkt umiejętności, ale żadna z e, drużyn nie dostaje wygranej rundy. Jasne, a powiedz mi, w jakiej skali są punkty życia i obrażenia? Setki, tysiące, dziesiątki? E, dziesiątki. A. Tam bodajże średnio 200 jest punktów życia. Nasze ciosy zdają po kilka, kilkanaście. Mm -hmm. no tak, tak samo umiejętności leczące. No to taki remis jest mało prawdopodobny ale wyobrażam sobie, że może się zdarzyć No faktycznie. może, może. Poza tym, zresztą wiesz, największa kwestia tego, że bardzo rzadko się jednak zdarza, żeby nasze obrażenia trafiały się w dochód dosłownie w tym samym momencie. No tak. E, no, więc gra jest bardzo szybka. Oprócz tego, żeby... Areny jednak są dość spore, więc na upartego dałoby się przez całą rundę uciekać po prostu przed sobą i się unikać, więc w tym celu twórcy stworzyli, że sprawili, że na środku mapy są te orby, o których mówiłem, które dają dodatkowe tam można... są leczące i są dające pasek. jasne więc można sobie, więc jest to takie strategiczne miejsce, o które warto walczyć, którego warto bronić. Tak, no chcesz tam być, ale bycie tam jest ryzykowne, bo wszyscy chcą tam być. Mhm. I z leczeniem jest tak, że mamy, że nasz pasek życia możemy zawsze przywrócić tylko tam w jakimś stopniu. Trochę tak jak w bietkach że mamy jakby białe życie, Aha. które możemy sobie odnowić, ale przy czym nie odnawia nam się automatycznie. Musimy ze, albo zostać uleczonymi przez członka drużyny, albo zebrać te orby, Natomiast natomiast no, jeśli ktoś nam zrobi odpowiednio dużo obrażeń, to nie jest tak, że możemy to sobie szybko wyleczyć mhm. i wrócić do punktu startowego, tylko jednak te, ma to jakieś konsekwencje długoterminowe. Jasne. Czyli warto się trafiać nawet pojedynczymi strzałami, bo to się zbiera do kupy cały czas. Czyli znaczy, najbardziej chodzi mi o to, że warto na przykład zrobić taki wypad, w trakcie którego, na przykład jeśli uda nam się zrobić jedną taką wymianę, że my zrobimy dużo więcej obrażeń niż przeciwnikowi, niż on nam, ale następnie się rozdzielamy i się wzajemnie leczymy, to jednak mamy z tego jakąś przewagę. Jasne. Na przykład mój y, członek drużyny może mnie w tym momencie uleczyć do pełna, a jego już nie. Więc, ten, więc to starcie, mimo że zostało przerwane, to mamy w tym jakieś małe zwycięstwo. W sumie takie rozwiązanie mi się podoba, bo to jest kolejny element wpływający na to, że rozgrywka jest y, szybka. Mhm. No, więc jestem... Jestem tą grą dość zachwycony, bardzo się wciągnąłem, praktycznie bez przerwy w nią grałem w każdej wolnej chwili w tym tygodniu i zastanawiam się, na ile to jest kwestia po prostu, znaczy no to jest ewidentnie kwestia tego modelu sterowania, że mamy to ten widok z góry, mamy to poruszanie postaci w ośmiu kierunkach, mamy to celowanie w myszką, czyli w dowolnym kierunku, analogowe. Odkrywka Umieć... jest tutaj taka trochę właśnie, powiem tak, jak o, może wspomnę taką historię. Jak wychodził Heroes of the Storm mhm. i dostawy Blizzard rozsyłał maile tam zachęcające do grania, to w polskim tłumaczeniu takiego maila nazwał, określił gatunek tej gry jako bijatyka Drużynowa. Wow! Nie słyszałeś o tym nigdy? Nie. Często naprawdę. się z tego śmialiśmy w naszym kręgu znajomych bijatykowych. Rzecz w tym, że podejrzewam, że to tłumaczenie jest od Team Fighting Game, co akurat w przypadku. O, oryginału podejrzewam, że nie było dosłownie nazwą gatunku, tylko było takim określeniem, że spośród y, gier z gatunku MOBA ta skupia się nie na tym aspekcie strategicznym budowania, tylko skupia się właśnie na tych teamfightach, czyli tych wielkich walkach, kiedy prawie całe drużyny się ze sobą, prawie albo całe drużyny się ze sobą ścierają i to się właśnie przyjęło określać teamfightem, czyli po prostu walką obu drużyn. No tak, i z moimi doświadczeniami z Hotza to tak właśnie jest w praktyce. Tak, że tam się praktycznie bez przerwy nawala przez cały czas drużyna, każda z drużyną. Więc natomiast zostało to przetłumaczone jako bijatyka drużynowa i z czasem, szczerze mówiąc, coraz więcej widzę takich porównań między bijatykami a tym właśnie gatunkiem. No nie chcę mówić mob, bo jednak Battle Ride right jest czymś odrobinę innym a z drugiej strony z tym turniejowym, rywalizacyjnym Twin shooterem też trochę sobie żartuję. Online'owe gry drużynowe? Hmm, może, bo tak samo właśnie już nie Słyska. mówię o tym, tylko o tym pasku supera i tym, że celem jest zjechanie pasków życia naszych przeciwników do zera. Natomiast jest tu dużo faktycznie, takiego bijatkowego kombinowania, próbowania wejść przeciwnikowi do głowy, yy, próbowania przewidzieć, co on zrobi, bo mamy dużą umiejętności, które są na przykład kontrami. Mhm jeśli użyjemy naszej kontry, a ktoś nas w tym momencie trafi, to mamy z tego zazwyczaj jakiś bonus, ale jeśli użyjemy ten kontra, a przeciwnik zaczeka na nas i będzie na przykład stał, to może załadować jakiś atak, który trafi nas od razu w tym momencie, kiedy nasza kontra się skończy i na który zazwyczaj nie możemy odpowiedzieć. Jasno. Jest też dużo umiejętności, które pozwalają nam się przemieszczać. Wydaje mi się, że każda postać taką ma, więc w takich sytuacjach trzeba przewidzieć, że na przykład jeśli wskoczymy na przeciwnika to on może od razu od nas odskoczyć, więc może warto, żebyśmy to przewidzieli i na przykład zachowali naszą umiejętność doskakiwania i nie używali jej od razu, tylko zaczekali aż on użyje swojej, potem my doskakujemy do niego i w tym momencie on już nie może nic zrobić. No tak, ale to wszystko jednak brzmi jak koncepty, które są na tyle uniwersalne, że nawet nie ma ich co przypisywać do bijatyk właściwie. Właśnie nie jestem pewien, bo jest to właśnie takie bardzo personalne, jest to, są to strategie opierające się na przewidywaniu pojedynczych ruchów, bo jednak jak myślę, wiesz, o strategiach, to jednak duże jest tu też kwestia tego, że masz bardzo dużo elementów ruchomych, jak myślę o mobach, to jednak dużo jest tutaj tej strategii długoterminowej, tego patrzenia na statystyki, tego starania się doprowadzić do sytuacji, kiedy wygrywamy nie dlatego, że coś przewidzieliśmy, tylko po prostu dlatego, że numerki, nasze statystyki, to ile tam możemy obrażeń robić to jak szybko się leczymy, sprawia, że dosłownie przeciwnik nie może nas pokonać, chyba, że nie popełnimy jakiegoś ogromnego błędu. Mm -hmm. A tutaj czegoś takiego nie ma. Tutaj jest to właśnie gra tych małych decyzji, tego wchodzenia sobie do głowy, tego przewidywania. Tak samo w, w shooterach na przykład nie jestem pewien, czy mogę się zgodzić, że, yy, że polega to na tym samym. Zwłaszcza o Counter Strike'u. Bo to z kolei gra, która opiera się w dużej mierze na kontrolowaniu linii wzroku ja po prostu na przewidywaniu tego, gdzie nasz przeciwnik może stać i próbowaniu jakby zawęzić tych możliwości poprzez takie używanie granatów, żeby na przykład odciąć im widok jakiegoś przejścia, żebyśmy mogli bezpiecznie przejść że teoretycznie mogą gdzieś nas zobaczyć i wystrzelić bez problemu ale jeśli zasłonimy to przejście, to możemy przedostać się w jedno z dwóch miejsc i teraz oni muszą zgadywać gdzie my będziemy albo rzucenia granatu oślepiającego w taki sposób, żeby zagwarantować sobie, że możemy się właśnie przekraść z jednego miejsca do drugiego i oni jeśli się nie dosłonią, no to możemy ich zastrzelić. No tak, tylko, że w bijatykach to wszystko jest po prostu, co opisałeś ujęte w ten magiczny termin fucis. bo ewentualnie z zoningu. Zależy. Ale nie, bo w bijatykach widzisz swojego przeciwnika cały czas na ekranie. Tak. A w, a w strzelankach jest właśnie ten element niewiadomy, że nie wiesz, gdzie jest twój przeciwnik. Tak, ale podobnie jak w bijatykach musisz przewidywać, którą część ekranu przeciwnik będzie chciał dopiero zająć i wyprowadzać odpowiednie ciosy, które mu tej właśnie części nie pozwolą, do, do tej części nie pozwolą się zbliżyć, to w shooterach musisz brać pod uwagę, gdzie Twój przeciwnik chce się przemieścić na mapie i odbierać mu możliwość bezpiecznego poruszania się właśnie ścieżkami, które prowadzą tam, albo czekać już w samej lokacji docelowej. Nie wiem dokładnie jak to przebiega w Counter-Strike, bo Ty jesteś szpecem, więc Tobie ufam. Ale w takim Quake'u chociażby, wielkim konkurencie, e, mamy jak najbardziej sytuację takiego czysto bijatykowego, mind gamesowego zoningu, gdzie wiemy, kiedy spawnują się jakie przedmioty i w którym miejscu na mapie. I zależnie od tego, jakie my mamy bronie i jakie bronie ma przeciwnik, a wiemy to, bo wiemy, do jakich przedmiotów ma dostęp ze swojej pozycji na plansze, możemy przewidywać, po który przedmiot będzie się kierował i starać się odciąć mu tę drogę albo przygotować po prostu zasadzkę w miejscu docelowym. Ale to jest właśnie, musisz te wszystkie faktory, te wszystkie aspekty wliczyć jakby w swój tok rozumowania mhm. i na podstawie tego wykombinować. Więc to promuje z kolei kombinowanie na bieżąco, mhm. właśnie zastanawianie się, i z... pamiętanie tego, jakie mam przedmioty, jakie przedmioty ma przeciwnik i jakie mhm. prawdopodobnie będzie chciał zdobyć. To jest a w Bietkach zwykle tak nie jest. W Bietkach zwykle operujemy cały czas tym samym zestawem narzędzi. Mhm. Wiadomo, że to się zmienia odrobinę, zależnie od paska supera, aberstów i tak dalej, natomiast wydaje mi się, że jest tego dużo mniej tych aspektów, o których trzeba pamiętać, niż w przypadku właśnie kłajka, gdzie tych przedmiotów, które można zdobyć, jest masa. Raczej tak, ale ja myślę, że to się po prostu sprowadza do tego, że koncept jest ten sam, ale przepuszczony przez zupełnie różne filtry. Koniec końców wygląda też zupełnie inaczej. Nie, no, oczywiście nie mogę Ci odmówić całkowicie racji, natomiast, bo no, pewnie na upartego w każdą grę rywalizacyjną można z pro, z, tam sprowadzić do wiedzy mhm. i gier, gierek umysłowych. Natomiast prób przewidywania, co zrobi nasz przeciwnik. Natomiast wydaje mi się, że te porównania są dużo bardziej widoczne właśnie między Battle Rightem a Aha. bijatykami niż między na przykład właśnie CSM a strategiami. No spoko, no mając na uwadze Twin Stick Shooter jako gatunek w ogóle, widzę potencjał, żeby rywalizacyjnie wyglądały one bardzo jak bijatyki. Ale nadal uważam, podkreślam tylko, że dla mnie to jest takie dopasowanie konceptu do sytuacji, bo sam koncept jest na tyle uniwersalny, że dopasujesz go wszędzie. W każdym razie Battle Ride, right, tak jak mówiłem, bardzo dużo czerpię z Bloodline Champions. Mhm. Bloodline Champions to jest gra, która wyszła w 2009, z tego co pamiętam, więc to jest już dość stara gra. To było jeszcze w tych czasach, kiedy. Cały boom na moby jeszcze się tak naprawdę nie zaczął. No mieliśmy tak. LOLa, mieliśmy Heroes of New Earth i mieliśmy DOTę. I to chyba było wszystko. I to nie dwójkę, tylko jedynkę. Czyli cały czas tą mapę do worknata 3. Dziadziu, przystopuj. Dopiero kilka lat później faktycznie było to na tyle duży rynek, że nagle wszyscy twórcy zaczęli się rzucać i próbować uszpnąć ten kawałek tortu. I tutaj ten Bloodline Champions trochę zaginął. To jest gra, o którą dziś, dzisiaj najczęściej się tą nazwę słyszy, kiedy na przykład Słucham jakichś wywiadów z prosami w LOLa. Mhm. Wtedy oni często, swoich, jak opowiadają swoją historię z tą grą, jak zaczynali, to wspominają, że zaczynali od Deadland Champions, tam nabrali tych umiejętności szybkiego poruszania się, celowania, tych właśnie gier nastawionych nie na strategię, tylko na ten aspekt mechaniczny. Mhm. Bo to, o tym też nie wspomniałem, ale to jest właśnie bardzo istotne, żeby ocenianie odległości, wycelowanie dokładnie w konkretnym miejsce na ekranie, z odrobiną tam oczywiście przewidywania, jak nasz przeciwnik będzie próbował uniknąć. Natomiast no, jednak samo precyzyjne celowanie jest bardzo istotnym aspektem. I to było coś, czego właśnie Bloodline Champions wymagał w większym stopniu, niż wymagają tego MOBY. Uh -huh. Później no i ta gra trochę umarła, bo właśnie miała tych wielkich konkurentów, oferowała coś innego. Świat nie był na to gotów. No tak. Dzisiaj Battle Ride wydaje się być cieszyć dużo większą popularnością. Wydaje mi się, że już dorośliśmy do tego, że no dobra, moby, lol fajny, dota fajna, ale co dalej? Co, co następne? Gdzie można nastąpić krok dalej? No i tutaj właśnie twórcy Battle Ride oferują takie rozwiązanie, żeby na tą krótszą, szybszą rozgrywkę, myślę, że też sukces gier takich jak Rocket League mógł temu pomóc, pokazując, że że ludzie oczekują właśnie takich prostszych, szybszych grywek, a nie 40-minutowych męczarni z przypadkowo poznanymi ludźmi, jakie doznajemy w tych bardziej klasycznych przedstawicielach gatunku. No właśnie do tego chciałem nawiązać, że fajnie lol, fajny, dota fajna, wiemy czego oczekiwać od tych gier, ale pojawiły się takie gry jak Rocket League. Pojawił się też HOTS, w którym gry są raczej krótsze. No nie zawsze, ale z zasady. Pojawił się Overwatch w tym roku, który był bardzo szeroko chwalony za to, że gra się w niego krócej. I myślę, że tak. Myślę, że popularność gier typu LOL i Dota to jest popularność, której nie da się podważyć, ale ludzie są zmęczeni gatunkiem. Szczególnie ci, którzy nigdy nie mieli aspiracji e sportowe. Cieszę się, że poruszyłeś ten temat, bo Wróciłem do Lala w tym tygodniu. Pierwszy raz od pół roku. I jak tam? I jak się bawisz? Trwają Worlds, czyli ten coroczny największy turniej. Co mnie tak trochę zmotywowało, właśnie zaciągnęło. Natomiast ewidentnie lol umiera, bo jak wczoraj oglądałem, to mecz właśnie w ramach tych Worldsów na Twitchu miał 190 tysięcy widzów. LOL umiera, słyszeliście to tu po raz pierwszy. Nie, nie pierwszy. W każdym razie to jest śmiesznie niska ilość mm -hmm. oglądających. Ja wiem, że to jest podzielone, bo jest też stream na, na YouTube, są też streamy w różnych językach. Chińczycy na pewno oglądają na jakimś tam swoim serwisie, jednym z tych doju czy innych, PAND TV. No. Natomiast, no, sam fakt, że ten jeden... Wydaje mi się, że jest to dobre odzwierciedlenie tego, że ewidentnie ludziom się ta gra już nudzi. Że jednak wy, wyczerpała swój... Wy, wyczerpała się. No tak. No to jest dobre pytanie. Jak długo można siedzieć w takich grach? Bo z jednej strony... Ale patrz, ale taki CSI dota żyją cały czas. No właśnie. Nawet dłużej. No właśnie do tego chciałem nawiązać, że masz Lola, o którym mówisz, że się podobno już wypala. Kto wie, czy to prawda. Ja mogę ci tylko wierzyć. Ale mamy takiego cs który no od tylu lat był aktualizowany, podobnie jak LOL, zmieniał się nieco, ale cały czas gra jest taka sama, jeśli chodzi o jej rdzeń. I teraz tak, czy, czy LOL-owi potrzeba jakiegoś odświeżenia? Czy LOLowi potrzeba czegoś zupełnie nowego? Czy, czy LOL-owi potrzeba zamknięcia i rozpoczęcia kolejnej gry? Wszystko jedno. Potrzeba czegoś właśnie. Aha. Potrzeba jakiegoś takiego boomu. No bo patrz, w przypadku cs boom nastąpił, kiedy były skrzynki. Aha. kiedy CS zamienił się w grę hazardową z gry po strzelaniu i w docie nie pamiętam jak to dokładnie było, wydaje mi się, że po prostu sam fakt, że gra dostała ten odświeżony silnik graficzny, czyli po prostu nie była już na silniku Warcrafta 3 tylko na Source ie. wystarczył żeby się spopularyzować no tak, poza tym Dota jeszcze zawsze będzie miała tę mocną zaletę, że jest zintegrowana w Steam. A. I sam klient Doty jest bardzo dobrze zrobiony, właśnie pointegrowany ze wszystkim, co się da. Mhm. Czy znaczy ja chciałem trochę o czymś innym powiedzieć. No to mów. O tym, że pograłem właśnie w tego Lola, z moją starą ekipą znajomych od Lola. Wow. Mieliśmy piątki, komunikowaliśmy wow. się na mikrofonach i, i gadaliśmy, obgadywaliśmy strategię, podejmowaliśmy wspólne decyzje. Żadnych randomowych Rosjan? To nie ta gra. A, sorry. I... Rzecz w tym, że, że zaczynam się zastanawiać, bo ja zawsze jak gadam o grach, to trochę staram się downplayować ten aspekt, ujmować temu aspektowi grania ze znajomymi, bo często na przykład jak mówimy o jakichś grach, w których jest tryb kooperacji, to często pojawia się, słyszę argument, że ta gra jest fajna, jeśli się gra ze znajomymi. Co zawsze tak trochę... Stwierdzam, że każda gra jest fajna, jak się gra ze znajomymi i to nie jest zaleta gry, tylko to jest kwestia tego, że, że lubicie swoich znajomych i lubicie spędzać z nimi czas. Tak, pozwól, że wtrącę. Resident Evil 5 jest fajna, jak grasz ze znajomym. Prontynu. I dlatego ten aspekt tego, że gra jest fajna, jak się gra z kimś, zawsze starałem się mować, umować, starałem się skupić na tym, czy gra jest fajna sama w sobie, mhm. czy ma jakieś swoje cechy, które potrafią, które jestem w stanie docenić. I myślałem, że jestem tego typu graczem, który nie zwraca właśnie uwagi na takie rzeczy, że skupiam się na samej grze, bo jednak w takiej LOLa na przykład spędziłem dużo więcej czasu grając samemu z kompletnie losowo znajdowanymi ludźmi do każdego meczu w tych rankingowych grach matchmakingowanych, a nie ze znajomymi. Więc myślałem, że to jest dla mnie. A okazuje się, że, że niekoniecznie, bo grałem potem w Overwatcha. Myślałem, że to będzie ta moja gra już na resztę życia, że mam już dość lola, szukałem czegoś nowego. No, tu się okazało, że no, nie, nie wciągnąłem się. Nie gram już w tego Overwatcha. Znudził mi się, nie chce mi się. i Nie jestem w stanie powiedzieć czemu. Ta gra na papierze wydaje mi się super. Jak w nią gram, to nie mogę się do niczego przyczepić, jeśli się już faktycznie zmuszę. Ale w ogóle mnie do niej nie ciągnie. Hmm. I podejrzewam, że jednak ten aspekt posiadania znajomych, z którymi się w to gra... Albo nawet niekoniecznie znajomych, ale na przykład w ogóle jakiejś społeczności. Uh -huh. Bo w LoLu jednak miałem zawsze, jak teraz o tym sobie przypominam, to zawsze jednak miałem jakiś cel, żeby grać w te gry rankingowe, bo chciałem coś sobie udowodnić, bo chciałem być wystarczająco dobry, żeby móc grać ze swoimi znajomymi, którzy byli lepsi ode mnie i dlatego myślałem, że o to ja będę dużo grał samemu, żeby dojść do ich poziomu. Albo z drugiej strony, że ja chcę udowodnić, że mam wyższy ranking od swoich znajomych po to, żeby udowodnić, że jestem od nich lepszy, tylko po prostu potrzebuję jakby więcej czasu na, na nabicie tego rankingu. No i teraz kiedy tego nie mam, kiedy jest tyle tych gier, kiedy każdy gra w coś swojego, to może już nigdy tego nie będę miał. Może już nigdy nie będę miał takiej gry jak LOL, w której spędzę 5000 godzin. Naprawdę nabiłeś 5000 godzin w LOLu? Nie mam statystyk. Of. Jak y miałem Xfire, tak? to przez pierwszy rok grania nabiłem 1500. Damn. A grałem w Lola 5 lat. Damn. Więc te 5 tysięcy wydaje mi się bardzo realistyczne. No tak. Ja no trochę to też rozumiem. Ale swoją drogą ciekawe to o czym wspomniałeś ten aspekt rywalizacji i próby udowodnienia, że się jest lepszym od kogoś albo dorównania komuś kto już na starcie jest lepszy od ciebie. Myślę, że już to samo w sobie odegrało ogromną rolę w sukcesie tych gier. W końcu w takim gimnazjum czy liceum jak masz czas to ludzie potrafią siedzieć. Ale okej, okay. coś jeszcze o LoLu? Nie, to niekoniecznie. Gra nadal nie podoba mi się bardzo, nie zmieniła się przez te, nadal widzę jej wady, tylko po prostu na sam fakt, że mam tą ekipę, z którą mogę pograć sprawia, że nie zwracam na to uwagi, tylko skupiam się po prostu na tym, żeby grać jak najlepiej. No tak. Natomiast jak grałem z tylko jednym znajomym i nie komunikowaliśmy się, tylko po prostu skupiałem się na tym, żeby grać jak najlepiej i myśleć o tej grze, to trochę było to bardziej męczące. No tak. Wiesz, no ja się też odbiłem od Overwatcha, chociaż są to wielkie słowa. Bardzo mi się podoba ta gra cały czas, ale też ta świadomość, że mam grać z kompletnymi randomami, bo akurat nie mam znajomych do pogrania, jest głównym czynnikiem, który mnie zniechęca do tej gry. No bo niestety Overwatch to jest gra, w którą grasz dłużej, poznajesz ją i poznajesz też typy graczy, z którymi będziesz grał. I nawet jeśli mogę bez problemów przyznać, że nie jestem jakimś topowym graczem, który będzie niósł drużynę na swoich plecach, to wiem, że jak już gram te rankingowe mecze, no to dokładam starań, żeby grać tak, jak się grać powinno. Więc często widać po prostu randomowego typa, który sobie siedzi i jawkuje, albo dołącza do gry po minucie, albo kombinuje z jakimiś kompletnie bezsensownymi wyborami postaci. Jest to od razu zniechęcające, odbierające morale, więc ja miałem krótki okres przerwy zupełnie, kiedy nie grałem w Overwatcha przez jakieś trzy tygodnie, a potem wróciłem z nowym postanowieniem, że będę w niego grał, bo nadal chcę w tę grę grać, naprawdę chcę, ale tylko i wyłącznie, kiedy będę miał z kim pograć. Więc jak moja dziewczyna jest online, akurat chce, to gramy razem. Jak ktoś ze znajomych się odezwie, czy przypadkiem bym nie zagrał, zagram bardzo chętnie. Ale samotnie nie wyobrażam sobie tego. To po prostu nie mam, nie mam z tego frajdy. Um, mam jeszcze jedno podejrzenie. Może to też kwestia tego trochę, że Overwatch nie ma swojej ustalonej mety. Takiej, że mamy jakieś role i mamy jakby kilka kompozycji drużyny do wybrania i wszyscy o tym wiedzą. Jest to ogólnie przyjęte, wszyscy się z tym zgadzają. Jest to taka dżentelmeńska zasada. No bo w Lalu coś takiego jest od zawsze, odkąd pamiętam, że jedna osoba idzie na górę, jedna osoba idzie na środek, jedna do dżungli i dwie na dół, z czego jedna gra zasięgową postacią, a inna wspierającą. I to było od zawsze. No w, w Overwatchu, czy potrzebujemy jednego tanka, czy dwóch, ile supportów, jakich DPS-ów, czy ta postać w ogóle jest postacią, którą wypada brać na grach rankingowych, czy nie. Jest to dużo bardziej luźne i, i tak naprawdę jak często gram, to mam takie wrażenie, że nie wiem, czy przegrywamy dlatego, że jesteśmy gorsi, czy dlatego, że po prostu akurat trafiła mi się drużyna, która ma inne podejście do tego, jak, je, jak należy budować w ogóle zespół, z jakich postaci. A powiem Ci, że akurat to miałem okazję ostatnio sprawdzić. Tak popatrzyłem przez ramię może, jak inne osoby grają i w ten sposób mogłem się skupić na większym obszarze rozgrywki niż kiedy siedzę sam z monitorem, znaczy z monitorem przed twarzą. I wydaje mi się, że w zdecydowanej większości przypadków jednak przegrywa się, bo grasz po prostu gorzej. Tak patrząc na matchmaking rank około 3000, trochę poniżej. Zdecydowanie widziałem sytuację, gdzie po prostu ktoś źle pobiegł, ktoś się nie wycofał na czas, ktoś przegrał w samej celności. A bardzo rzadko się zdarzała taka sytuacja, ta najbardziej klasyczna, ten mem internetowy, że zaczynasz grę i już masz Gędziego, a najlepiej czterech, Albo już masz Hanzo, a najlepiej pięciu. No tak, ale... Nie może to też kwestia tego, że gdybym wiedział, jakie są role, to mógłbym sobie jedną wybrać i się na niej skupić, mhm. no a tak czuję, że większe szanse mam na wygraną, yy, uzupełniając luki w mojej drużynie, tylko że tak naprawdę też nie wiem, jak najlepiej uzupełnić. No Więc tak. może na przykład do Overwatcha wrócę za pół roku, jak już będzie taka ustalona meta, jak już scena turniejowa będzie... Ja wiem, że ona już teraz jest rozwinięta, ale jakby taka była taka bardziej ustabilizowana było więcej nie tylko turniejów i ludzi organizujących turnieje, ale też ludzi, którzy jakby próbują uszeregować tą wiedzę, uszerego systematyzować. usystematyzować, ustalić jakby jakieś takie ogólnie przyjęte zasady o tym, jak się w tą grę gra. Ale swoją drogą to przecież ta płynna meta to jest coś nowego w Overwatchu, bo jeszcze 2 trzy, 4 miesiące temu, jeszcze w okresie bety, kiedy już wtedy były turnieje, to przez długi czas było tak, że grało się na dwa, trzy, cztery rodzaje drużyn i dopiero potem coraz dalej idące zmiany balansowe sprawiły, że w zasadzie to się rozwarstwiło i trzeba więcej myśleć, a mniej robić tak jak było napisane w internecie. No nie wiem, mam wrażenie, że trochę to twoja odbiora, tak naprawdę ona zawsze się zmieniała. Z te dwa tygodnie, miesiąc ludzie albo w jakiś patch sprawiał, że coś innego się opłacało, albo ludzie po prostu wykombinowywali nowe rozwiązanie, które z kolei wymagało od innych kombinowania dalej. To są ciekawe rzeczy do obserwowania, jeśli kogoś to interesuje, natomiast mnie to nie interesuje. Ja chcę hmm. po prostu grać w grę, która ma już jakieś ustalone schematy i patrzeć, co da się robić w ramach tych schematów, a nie patrzeć na to, jak gra się kompletnie zmienia od góry do dołu, bo ludzie nagle odkryli, że jakaś nowa postać albo inna postać po prostu sprawia, że wszystko się zmienia. No tak, racja. Ja podobne problemy rozwiązałem w ten sposób, że uznałem, że zawsze będę grał tankami, chyba, że ktoś przede mną zabierze mi tanka, no bo tank jest klasą, która być musi, więc jak będę grał tylko tymi postaciami, to zawsze znajdę dla siebie miejsce. I tylko... Jeśli nie mamy Reinharda, który postawi wielką tarczę, to zazwyczaj go biorę, a jeśli ktoś weźmie go szybciej, to biorę któregoś z tych bardziej ofensywnych tanków i kombinuję co dalej. No ale to jest sposób, mój naradzenie sobie z graniem. No, nie myślę, jest to że nie gram. No, Mówię, że nie gram zbyt często. Gram raczej tylko ze znajomymi. Nie gram w każdym razie z kompletnymi randomami, bo to do mnie nie przemawia. Byłem kiedyś w meczu i powiedziałem na voice hej chłopaki, Reaper jest za nami, a oni mi powiedzieli stulpesk. I, no no i, i byłem smutny i już nie chciałem więcej rozmawiać z ludźmi. Przyznaję, że zazwyczaj gram z przypadkowymi ludźmi, tam wyłączone czaty. O. Jednak lata z Lolem odebrały mi jakiekolwiek otarły mnie ze skóry i zostawiły tylko delikatne, podsłonięte rany. No tak. A tu rzucają się gotowi je rozgrzebywać, przebrzydli internetowi ludzie. Same. No. To przejdźmy do newsów. Bez przerwy dzisiaj? Możemy z przerwą. Robimy przerwę. To zróbmy krótką przerwę. Będzie 5 minut przerwy. Nasze, bo dla was to będzie jakieś 30 sekund. Pararara. Siema, ja jestem Hirio i raz w życiu kupiłem odzież w internetowym sklepie na Tajwanie. Co? Rozmawialiśmy o Overwatchu. A, Przepraszam. <gry> Myślałem, że mamy mówić o tym, czego więcej w życiu nie zrobimy. Ja nigdy więcej nie powiem, że to był najgorszy segment, to było najgorsze w tym podcaście, co to, to nam się zdarzyło zrobić. Super. Te ostatnie pół minuty. I to tylko dlatego, że ty zapisułeś fajny motyw. Nie. Tak, tak właśnie było. Overwatch. Jeśli mówimy o Overwatchu, to wypadałoby wspomnieć, że w tym tygodniu, w sensie w ubiegłym tygodniu, pan producent Overwatcha, Jeff Kaplan, był uprzejmy zrobić mały podcast deweloperski i powiedzieć, co planują zrobić z tą grą w najbliższych miesiącach. Z takich istotniejszych rzeczy to mają jedną postać prawie gotową i jedna postać nadciąga gdzieś na początku 2017. Pracują też nad nowymi mapami, no ale to są takie standardowe rzeczy. Jedno, jedno co mnie zaciekawiło, to Pan Kaplan zaczął swoją wypowiedź od tego, że poruszał kwestie balansowe i poświęcił du dużo czasu na mówienie, co można by zrobić u danej postaci i było to o tyle fajne, że widać było, że czyta, że interesuje się tym, co ma do powiedzenia społeczność gry, ale powiedział wprost, to były fajne pomysły, nas nie interesują, także dzięki za, za starania się chłopaki, ale... Potrafił przyznać wprost, że nie interesuje ich zabranie postaci i nadanie jej takiego konkretnie kierunku, jeśli chodzi o jej umiejętności. Co jest moim zdaniem bardzo fajne ze strony producenta. I jedna rzecz, która mnie jeszcze zaciekawiła odnośnie jego pomysłu na Overwatcha, to kwestia symetry. Sporo osób narzeka, że symetra jest bardzo sytuacyjną postacią. Z drugiej strony ona ma bardzo konkretne zastosowanie i wpisuje się w pewną niszę. No i Kaplan powiedział że oni chcieliby, żeby każda postać w Overwatchu mogła być wzięta na każdej mapie i w każdej sytuacji. Oczywiście no nie miał przez to na myśli, żeby każda była równie dobra w tej sytuacji, ale żeby każda mogła się sprawdzić. I zastanawiam się, w kontekście tego, co mówiliśmy o tych postaciach, o podejściu do gry i o podejściu do tego, jak my w ogóle gramy, czy warto dążyć do czegoś takiego? Tak ponieważ sytuacja, kiedy tworzysz mapy w taki sposób, że postaci są mniej lub bardziej użyteczne na danych elementach jej, że tworzysz takie postaci, które są bardzo sytuacyjne, ale nagle robią się w danych sytuacjach bardzo mocne. Uh -huh. Bierze się tylko wtedy. To tworzy szereg problemów. Po pierwsze, że nie masz okazji ograć się na te postacie, bo spotkasz je tylko w tym jednym konkretnym miejscu. Uh -huh. Po drugie, że fani tych postaci nie mogą nimi za bardzo grać poza tym miejscem. To jest też bez sensu, Jeśli ktoś po prostu lubi to, w jaki sposób daną postacią się gra, to powinien móc nią grać zawsze, a nie tylko w jednym konkretnym miejscu na mapie. Poza tym, szczerze mówiąc, nie jestem ogólnie wielkim fanem takiej idei, że zmieniamy naszą e, układ postaci w drużynie, co tam jeden punkt. Wydaje mi się, że jednak fajniej jest, tak mamy jeden w miarę zespół na całą mapę, który ewentualnie zmieniamy tam pojedyncze rzeczy, żeby się dostosować do konkretnego miejsca, a nie, że tworzymy szereg postaci sytuacyjnych, które potem traktujemy jak szachy, że oto tutaj na tym fragmencie mapy najlepiej pasują nam te kawałki układanki, a w tym inne i tak zmieniamy sobie i każdy jakby, każdą mapę, każdą grę rozkładamy na taką zagadkę logiczną do rozwiązania, a nie na to, że chcemy jakby najlepiej zagrać daną postacią, że chcemy my z niej jako gracz najwięcej wycisnąć. Wydaje mi się, że takie gry są ciekawsze. Powiem Ci, że to jest zdecydowanie rozwiązanie, które, które myślę, najlepiej sprawdzi się w praktyce. Takie dążenie do tego, żeby w sumie żadna postać, nie, żeby nie było takiej sytuacji, że jak jesteś w danym momencie, to musisz mieć konkretną postać w drużynie. Bo to jest moim zdaniem najgorsze i tego trzeba by unikać. Tak. Ale myślę, że tak idealizując trochę, można by trochę zmieniać umiejętności postaci tak, żeby one konkretnych sytuacjach były lepsze, były preferowane, ale nie niezbędne. Tak, ale jeśli te sytuacje zdarzają się w miarę często. Jeśli mm -hmm. mówię na przykład o tym, że OTA postać jest lepsza na bardziej zamkniętych terenach, a gorsza w bardziej otwartych, to to jest OK, bo każda mapa ma i otwarte, i zamknięte tereny. Mm -hmm. Ale jeśli na przykład okaże się, że w bardzo konkretnym układzie mapy który na przykład zdarza się tylko na jednej z nich, na jakimś tam ostrym zakręcie, czy wąskim przesmyku, czy czymś w tym stylu i że tylko tam dosłownie jest użyteczna, ale za to jest użyteczna super, to w tym momencie mamy do czynienia ze złym designem. Tak, tak, zgadzam się. Uważam, że problemy w grze nie powinno się rozwiązać tym, że oddana postać rozwiązuje ten problem. Tylko, że problem w grze należy rozwiązać konkretnym rozwiązaniem, jednym z wielu, które oferują nam dane postaci w dany sposób. No tak, ale też ciekawie się to wpisuje w trendy, którymi Overwatch podążał dotychczas, no bo pamiętajmy, że zaczęło się od tego, że była kompletnie wolna Amerykanka, można było brać każdą postać, dowolną liczbę raz w obrębie drużyny i od tego Blizzard zdecydowanie odszedł w pewnym momencie, odciął się i no, uniemożliwił to co było bardzo dużą zmianą, która no, w pierwszej chwili i może tak na poziomie ideologicznym mi się nie podobała, bo ja zawsze jednak wolę mieć więcej opcji niż mniej. Ale rozumiem też decyzję pana Kaplana. Rozumiem, że w momencie, w którym oni byli wtedy, meta Overwatcha i turnieje, jak i rozgrywka na wysokim poziomie w ogóle straciła na tym, że można było brać po pięć takich samych postaci i nagle dany punkt jest po prostu nie do obrony, a potem dopiero zaczynamy kombinować. To jest to ogranicza twórców, bo nagle trzeba kombinować jak, nie tylko jak zrobić daną postać, żeby jedna na mapie była odpowiednio zbalansowana, ale też co zrobić, żeby dwie takie same postaci na mapie trzy, cztery, pięć, sześć. To jest po prostu, i Tracer jest idealnym przykładem takiej postaci, która więcej niż jedna w, w, robi się nie do opanowania. Tak, zdecydowanie. No chyba, że cała drużyna się przerzuci kontrować tracer, ale to, to, to, to nie rozwiązuje problemu. To nie jest fan. to pokazuje bardzo dobrze, że zasada, żeby dać więcej opcji niż mniej wydaje, wydaje mi się, że to jest dobry przykład na to, że ta zasada nie działa. Że nie jest dobra, bo wszystko wynika z ograniczeń i do wszystkiego trzeba podchodzić per przypadek a nie opierać się na takich założeniach i że w tym konkretnym przypadku gier drużynowych wydaje mi się, że mamy jasny dowód na to, że nie przychodzi mi do głowy żadna gra, gdzie wydaje mi się, że kilku, możliwość wybrania kilku takich samych postaci, no dobra, przychodzi o enemy Territory. Natomiast mhm. w grach, w których jest więcej niż kilka postaci, w których mamy ich do wyboru kilkanaście, nie przychodzi mi żadna, gdzie faktycznie gra zyskałaby na tym, że można było daną postać wybrać kilka razy. No wiesz, to tak jak mówię, zgadzam się z tym, że akurat w Overwatchu ta decyzja wyszła na dobre, koniec końców. Ale nadal nie ma co się spierać o kwestie ideologiczne, bo to jak będę robił swoją wielką online online'ową grę, to, to na pewno wezmę pod uwagę twoje komentarze, a i tak zrobię po swojemu. Czy będzie kompetentnym Twin Shooterem? Nie, ja bardziej myślę, żeby była to taka, wiesz, taka trójwymiarowa, drużynowa, action RPGowa gra w majonga, No, z elementami pokera. Taki, wiesz, taki Rise of Incarnates 2, mniej więcej. Taki Starcraft. Starcraft, ale dopiero po Brood Warze, wiesz, jak już się ustabilizował. No. Więc tak, w zasadzie, no, pan, pan Jeff Kaplan pokazał, że ma rozsądne podejście do tej gry i i że nie będą zmieniać rzeczy na hop -siup. Zaznaczył, że też z tą symetrą, tak żeby zamknąć temat, on zaznaczył, że rozumie, dlaczego ludzie mają pewne zastrzeżenia, ale oni nie będą w najbliższym czasie tego zmieniać. Powiedział, że fani symetry muszą się przygotować co najmniej na miesiąc, albo może nawet na trochę dłużej oczekiwania i dopiero w połowie listopada albo pod koniec listopada mogą się spodziewać jakichś zmian. No, co też ciekawe, jakie zmiany już zapowiedział, więc... Fajnie, że po prostu trzymają rękę na pulsie. Podoba mi się ten rozwój. Następna sprawa. Wychodzimy z gier, wchodzimy do sądów amerykańskich. Mm, coś mi to przypomina. Tak. Ostatnie trzy lata były bardzo burzliwe w kwestii procesów i sądów amerykańskich, bo procesowała się firma, o której chyba już możemy mówić z nazwy. Panowie z Digital Homicide. Tak. Pamiętam, ja jak trzy lata temu mówiłem, że będziemy prowadzić ten podcast tak długo, aż dojdziemy do zakończenia tej sprawy. No, to jest ciekawe, że, że, że pamiętasz to, bo, bo dla mnie to zupełnie jakby to było trzy tygodnie temu, nie? Tak wczoraj prawie. Tylko trzy tygodnie temu. Panowie z Digital Homicide zrezygnowali ze swojego wspaniałego pozwu przeciwko użytkownikom Steam. To tak w skrócie. Dotarliśmy do końca tej sprawy. Tak. Rozwijając temat, panowie z Digital Homicide zrezygnowali ze swojego pozwu, a jako powód podali przyczyny finansowe. Żeby nie było, finanse firmy uległy kompletnemu zdruzgotaniu po tym, jak gry ich zostały usunięte ze Steam'a. No, wydarzyło się to już jakieś 3 lata temu, więc od tego czasu rozumiem, że musiała ta firma ponieść ogromne straty. Jak się okazało, straty zbyt wielkie, żeby kontynuować pozew na wiele milionów dolarów, który mógł być dla nich jedyną nadzieją kontynuowania prominentnej pracy w biznesie. Oczywiście nie mogło się obyć bez pełnych żalu i smutku komentarzy ze strony reprezentanta Digital Homicide, który zwrócił uwagę, że, że ich pozew był jak najbardziej zasadny i tylko kwestie finansowe utrudniły im kontynuowanie go a co ciekawe podkreślił też, że jego firma jest rozczarowana tym, że oddają 30% swoich zysków Steamowi, a Steam prowadzi niewystarczającą moderację i pozwala użytkownikom na zdaniem reprezentanta do Digital Homicide daleko idące na przykrzanie się firmom. No postawmy sprawy jasna. To jest kolejny przykład tego, jak amerykańskie prawo tłamsi takich małych twórców małe studia, których nie stać na to, żeby konkurować z takim behemotem jak Steam. Tak, no nie zapominajmy o tym, że Steam to jest moloch i jak to biblijny moloch jest on plugastwem. Jest to wielki korporacyjny twór, który służy tłamszeniu. Tłamszeniu tych biednych, niewinnych producentów. Digital homicide jest ofiarą. Jest ofiarą Steama. Jest ofiarą. Zastanówcie się, zastanówcie się chwilę. Zamknijcie oczy, przywołajcie uśmiech Gay w głowie. Ale się uśmiechnął kiedyś? Tak, on, on, on, jest, on jest znany. On, on Taki jest jakiś złowieszczy uśmiech. On ma lepszy uśmiech niż Mona Lisa, powiedziałbym. Aha. I teraz pomyślcie, że za tym uśmiechem stoi śmierć Digital Homicide. No nie no Wow, jasne. nie myślałem o tym w ten sposób. Nie, nie, nie, no jasne. Chłopaki po prostu się skapnęli, że to co robią, to jest farsa jeszcze większa niż ich poprzednie odpały i się. Wycofali z tego, no, co mogli więcej zrobić. To co dalej? No, studio zbankrutowało, ale nie jest to typ studia, który bankrutuje na dobre. Mogę się założyć, że w ciągu jakiegoś pół roku stworzą nową branżę, e, przepraszam, stworzą nową stajnię deweloperską i albo zmienią tytuły tych gier, spróbują je wrzucić jeszcze raz, albo przerobią parę z tych gier, spróbują je wrzucić jeszcze raz. Mogę się założyć, że to nie jest ostatnie słowo, które Digital Homicide powiedziało na rynku gier wideo. Uff. Uf. No tak, no. I jak ja mógłbym wytrzymać bez Slaughtering Grounds na moim dysku? Oh wait, nie miałem tego nigdy na dysku, bo gry Digital Homicide są do niczego, ale podobno stanowią świetny materiał do filmików YouTubeowych. Mamy jeszcze jakieś newsy? Teoretycznie tak. Pozwól. Ostatnia sprawa. Kolejne zakończenie wielkiej sagi, czyli Fallout 4 versus mody versus firma Sony. Otóż Sony wyraziło zgodę na to, żeby do Fallouta 4 zostały na ich platformie PlayStation 4 wypuszczone mody w końcu. Będzie to też obejmowało wersję na PlayStation 4 Pro, która będzie oczywiście w pełni kompatybilna jak każda wersja na PlayStation 4 Pro. Bro. Owszem, nie warcz na mnie. Prrrrrr. au. Boję się. Ale nie boję się tak bardzo, żeby mi odebrało mowę. Mianowicie nie zamknęła się ta historia bez odrobiny dziekciu. Mianowicie Sony jak zwykle wymyśliło coś od siebie, żeby mieć ostatnie słowo w tym temacie. I owszem, będą dopuszczone mody na PS4 do Fallouta 4 ale te mody nie mogą zawierać żadnych nowych asetów. Mogą korzystać tylko z tego, co już jest w grze, więc jeśli byś chciał, żeby twoja armata strzelała za 100 milionów damage'a, to możesz ją sobie zmodować. Ale jeśli chcesz, żeby strzelała kotami, no... A są koty w grze? No właśnie, miałem się nad tym zastanowić. Powiedziałem, że są. No nie wiem, mogą jeśli być... Jeśli chcesz, żeby strzelała... Tomasem, y, lokomotywą. No tak, albo Seanem Murejem na przykład. To wtedy nie. To wtedy nie. Chyba, że uda ci się jakimś cudem przerobić to, co jest w grze, w taki sposób, żeby wyglądało jak Sean Murray albo lokomotywa Tomas. Sean Murej, myślę, byłby osiągalny, ale lokomotywa Tomas to już jest ciężki temat. Szczególnie, że. To już, jest, to już są zbyt skomplikowane geometrie, żeby je odtwarzać. A Sean Murray to, wiesz, złapiesz jedną twarz, złapiesz jedną fryzurę i tak 50-50 może się zgodzić. No to jest biały pan z brodą. Myślę, że nie jest to trudne do zrobienia. No nie, w Resztę to... wypełni wyobraźnię. No to, a, to, a to tak. to Tak tak jak w mojej ulubionej grze Duke Nukem Forever. No dobra, słuchajcie. Jak Duke Nukem Forever może być Twoją ulubioną grą, jeśli nie jest Instinct Shooterem? bo wyobraźnia wypełnia luki to jest proste ja patrzę i widzę coś zupełnie innego ja widzę Final Fantasy Tactics tylko tylko bardziej czy Final Fantasy Tactics jest Twin instyk shooterem jeszcze nie widziałem takiego moda, ale myślę, że gdzieś tam gdzieś tam może się skrywać. Może wtedy w końcu zagram. Byłby turowym twin stick shooterem, ale myślę, że sprawdziłby się ten format. Właśnie, turowy twin stick shooter to jest coś, co można by rozważyć. No, no. no na pewno by się sprawdziło. Hitboxy i framey. Małpa Użyłeś słowa małpa w roku 2016? I mean, come Przepraszam. Ale siara. Ale siara. To już jest mobbing. Współpracujemy mm. razem nad tą produkcją. Ty mnie mobujesz. Wartrzej. Ja Hitboxy i frame, Pisane przez Samocha, KX i... Nie KX. Brrr, zrobiłeś pomyłkę. Brrr. Hitboxy pisane przez samocha I KS i frajmy pisane przez JME at gmail.com.